Objawienie świętego Jana, rozdział piętnasty. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny. Siedmiu aniołów mających siedem plak ostatecznych, bo przez nie skończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem. I tych, co zwycięstwo otrzymali nad dzikim zwierzęciem i nad obrazem Jego, i nad znamieniem Jego, i nad liczbą imienia Jego, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka mówiąc Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje o Królu Świętych. Któż by się Ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia Twego, boś Ty jeden święty, bo wszystkie narody przyjdą i pokłon oddadzą przed Tobą, bo się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. I potem widziałem i oto otworzyła się świątynia namiotu świadectwa w niebie i wyszło ze świątyni siedmiu aniołów mających siedem plak, którzy obleczeni byli płótnem czystym i lśniącym i przepasani na piersiach złotymi pasami. I jedno z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków. I napełniona została świątynia dymem od chwały Bożej i od mocy Jego. I nie mógł nikt wejść do świątyni, póki się nie skończy siedem plag siedmiu aniołów.